Infrafakty. Przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w Infrafaktach. Mówi Michał Kuśnierz. Przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witaj Piotrze. Witam. Razem ze mną jest Piotr Dzisiaj powiemy o takich wydarzeniach ufologicznych w zasadzie, dlatego że mieliśmy kilka doniesień z zeszłego tygodnia, mówiących między innymi o dziwnym zjawisku, jakie zaszło nad Irkutskiem a w tym samym czasie pojawiła się informacja w brytyjskiej prasie, mówiąca o pewnym zarejestrowanym na wideo zdarzeniu miejsce już jakiś czas temu. Za chwilę wrócimy do szczegółów i jeszcze na koniec powiemy o nowych faktach związanych ze słynnym manuskryptem Wojnicza, którego nikt do tej pory nie potrafił odczytać. 1 marca 2011 roku mieszkańcy okolicy Irkucka zaobserwowali bardzo dziwny raz na niebie i usłyszeli potężny huk. Natychmiast poinformowali o tym władze które podjęły działania, aby sprawdzić, co tak naprawdę zaszło na tym terenie. Wysłano specjalne jednostki, które miały sprawdzić, co tak naprawdę się stało. Podejrzewano, że mogło dojść do lotniczej katastrofy, to dzisiaj nie wiadomo, co tak naprawdę tam się stało. Jak powiedziałeś, incydent ten przyciągnął uwagę bardzo dużej liczby różnego rodzaju służb. Rzeczywiście uważano, że to być może katastrofa lotnicza. Okazało się, że nie. Potem pojawiły się głosy, że być może był to meteoryt. Natomiast to duże zainteresowanie wojska, milicji, oraz Federalnej Służby Bezpieczeństwa jest dość dziwne. Mnie ta historia z Irkucka przypomniała pewne wydarzenie z Polski z lat 90. Słynny incydent z Jerzmanowic pod Krakowem, kiedy świadkowie mówili o czymś bardzo podobnym. Najpierw usłyszeli głośny huk, niektórzy wcześniej widzieli jakiś latający, ognisty obiekt, po czym okolice zasypał grat odłamków skał, bowiem jak się okazało coś uderzyło w wapienną staniec. Rzeczywiście sprawa z Irkucka jest ciekawa, Chociaż najprawdopodobniej astronomowie mają rację, mówiąc, że był to jakiś kosmiczny boli, Ale jeszcze tego samego dnia w brytyjskim Daily Mailu pojawiła się nieco bardziej sensacyjna informacja pochodząca z Jakucka. Tak, no właśnie jest... o tym, żeśmy też napisali. Sprawa jest o tyle dziwna, że Daily Mail opublikował materiał poświęconym rzekomej obserwacji niezidentyfikowanego obiektu przez kontrolerów ruchu lotniczego nad Syberią w Jakucku. Wygląda to rzeczywiście dosyć sensacyjnie. Z tym, że sprawa jest bardzo dziwaczna, dlatego że ten film ukazał się w internecie, zamieszczony przez rosyjskich internautów w lipcu 2010 roku. W zasadzie nie wzbudził wielkiej sensacji, dlatego że większość osób tym które, które się interesowały, stwierdziły, że w zasadzie to jest taki swego rodzaju żart wykonany na symulatorze kontroli lotów. Po prostu być może e, rosyjscy adepci kontroli lotów się w ten sposób zabawili, e, wykonując taki film, ale dziwnym drafem właśnie teraz Daily Mail, czyli taki e, brytyjski tabloid, wyciągnął ten film e, znowuż na e, powierzchnię, że tak powiem, internetu i rozpoczęły się gorączkowe dyskusje, co to może być. Mówi się tam o tym, że załoganci owego nola mówią komunikują się z, e, z pilotami przelatujących w pobliżu samolotów kocim językiem. W zasadzie wszystko zahacza o absurd. Tak, chyba nie ma tutaj czego komentować. Rzeczywiście większość portali podchwyciła to jako taką swoistą sensację, że kosmici miał jak koty. No i chyba nie powinniśmy tutaj rozwijać nawet tego tematu, ale przejść do kolejnego, którym jest kolejna porcja brytyjskich UFO dokumentów ujawnionych przez Ministerstwo Obrony. Tak, to i w zasadzie mówi się o tym, że to już chyba ostatnia porcja fakt, chociaż chyba z poprzednią było podobnie. Mówiono o tym, że to już koniec, a tymczasem się dowiadujemy, że ujawniono kolejne dokumenty. Czasem bardzo interesujące i o niektórych z przypadków tam opisanych też staramy się dyskutować na naszym forum, gdzie ją umieszczamy. Co możemy o tym powiedzieć? Znaczy, czy czy rzeczywiście znajduje się tam coś, co mogłoby wzbudzić sensację? Według mnie to, co może wzbudzić sensację, to znajduje się nie w tych aktach, ale gdzie indziej i jest jednak nadal ściśle tajne. Natomiast w tych dokumentach mamy do czynienia z różnymi dziwnymi rzeczami, oczywiście doniesieniami pilotów, doniesieniami zwykłych, cywilnych świadków. Najciekawsze może z tego wszystkiego jest to, że okazuje się nagle, że zaginęły dokumenty dotyczące najsłynniejszych przypadków obserwacji UFO w Wielkiej Brytanii. Przede wszystkim nie ma dokumentów ze słynnej sprawy Rendlesham Forest z roku 1980. One po prostu zaginęły, podobnie jak inne. Wskazuje to nam m.in. na to, że być może po prostu sprawy, które wzbudziły zainteresowanie brytyjskiego wojska, znajdują się w innym miejscu. To, co jest, jest po prostu jakimś tam odpadem ze znacznie bardziej ciekawszego zbioru. Musimy bowiem pamiętać, że to, co mówią rzecznicy brytyjskiego, brytyjskiej armii, nie zawsze odzwierciedla nam stan faktyczny, bowiem twierdzi się uparcie, że UFO jako obiekty nie stanowiące zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa nie są w ogóle brane pod uwagę. Natomiast z drugiej strony tak na prosty rozum oznacza to, że Brytyjczycy nie interesują się w ogóle przypadkami, w których obiekty nieznanego pochodzenia naruszają ich strefę powietrzną. Czyli to jest po prostu klepanie głupot z ich strony. Z drugiej strony te akta no, prezentują naprawdę coś, coś ciekawego, natomiast dopiero ich głębsza analiza i zestawienia może jakieś statystyczne, które pokażą nam, ile z tego jest rzeczywiście warte uwagi, będą mogły być potraktowane jako coś znaczącego. A tak na razie jest to taki ogromny zbiór historii. Tak, a ja tam przeglądając właśnie te akta natrafiłem na ciekawe dokumenty dotyczące pana Ilka Popa, który był cywilnym pracownikiem Ministerstwa Obrony i zajmował się właśnie, znaczy jego działką była. Były właśnie te sprawy wszelkie związane z UFO i tam na przykład między innymi w tych dokumentach Trafiają się takie, pochodzące od wyższych urzędników ministerstwa, zapytające w zasadzie, co ten pan robi i czy jego praca jest pożyteczna i czy coś wnosi do pracy całego ministerstwa. I jak wiemy, pan Nick Bob już parę lat temu pożegnał się z pełnioną funkcją, czyli wysi urzędnicy uznali, że jednak ta praca jest bezużyteczna. No tak, jeszcze przypomnijmy, że bodajże w tamtym roku zrezygnowano już z prowadzenia, z katalogowania dalszych obserwacji, zamknięto specjalną UFOlinię, głównie ze względu na oszczędności, ale nie oszukujmy się, jeżeli tylko trafia się sytuacja, której nie da się wyjaśnić, a należą do nich m.in. obserwacje pilotów, nie wierzę w to że nikt tego w żaden sposób nie rozstrzyga. Robi to po prostu poza wzrokiem, słuchem i uwagą opinii publicznej. No Zobaczymy, czy rzeczywiście ta porcja akt, która w marcu została opublikowana, jest tą ostatnią. Przekonamy się o tym pewnie za parę miesięcy. Ja powiedzmy jeszcze parę słów o tych najnowszych badaniach związanych z manuskryptem Wojnicza. Bardzo enigmatyczną i interesującą sprawą żeśmy parę razy pisali o tym na, na łamach serwisu Infra. Ale teraz y, okazało się, że nie udało się rozszyfrować kodu, y, w jakim zapisany jest manuskrypt y, Wojnicza, natomiast udało się mniej więcej ustalić datę jego powstania. No tak, manuskrypt Wojnicza, czyli przypomnijmy, jest to taka dość spora tajemnica księga, zawierająca właściwie sporo liczbę obrazków i nieznanego pochodzenia pismo, którego do tej pory nie udało się odczytać. Przez wiele lat łamano sobie na tę głowy próbowano ustalić, co tak naprawdę miał, chciał przekazać autor manuskryptu. Skąd pochodzi to dzieło? Przypisywano je wielu osobom, w tym wielu średniowiecznym magom i lub renesansowym alchemikom. Natomiast, jak się ostatnio dowiedzieliśmy, dzieło rzeczywiście zostało napisane w epoce odrodzenia, ale nic więcej ten temat nie możemy powiedzieć. Cóż może zawierać manuskrypt wojnicza? Według niektórych jest to księga medyczna lub magiczna zapisana szyfrem. Natomiast z drugiej strony, choć mało kiedy pojawia się taka teoria, być może jest to rodzaj księgi zawierającej pewną wiedzę tajemną jednego z starożytnych stowarzyszeń, które być może w jakiejś okrojonej formie dotrwały do okresu renesansu, przeżyły średniowiecze i musiały po prostu swoją wiedzę przedstawić w takiej nieczytelnej dla innych formie. Oczywiście z różnych powodów. Być może ma to związek z tradycją starożytną, ze starożytnymi misteriami, natomiast przyjdzie nam jeszcze długo poczekać na sprawy rozwiązania zagadki manuskryptu wojnicza. Powiedzmy jeszcze może do czego Książka ta nosi taką polsko brzmiącą nazwę, o której odkrywcą był polski antykwariusz Michał Wojnicz, który potem wyemigrował do Ameryki, nabył ją od jezuitów, wkrótce zauważył, że zawiera ona nieznanego pochodzenia, alfabet próbował, po rozdikładzie tajemnicę. niestety nie udało się to ani jemu, ani jego następcom. Tak, a nad zagadką manuskryptu wojnicza głowią się najlepsi przyfranci na świecie i niestety na razie nie ma efektów. Ja zapraszam Państwa do zapoznania się ze wszystkimi tymi materiałami, o których żeśmy przed chwilą mówili na naszej stronie, jakoś na naszym forum. Dziękuję Piotrze za udział. Ja również. Zapraszam Państwa za tydzień na kolejną porcję informacji anomalnych i niezwykłych. Dziękuję. Wysłuchaliście infrafaktów, czyli przeglądu wydarzeń anomalnych i niezwykłych. W programie wykorzystano twór CJ Rogersa pod tytułem You na licencji Creative Commons, realizacja Michał Kuśnierz i Piotr Białaś dla Radia Wolna Media.